Sami o sobie Trzy pierwsze tomy Hazarskiej Dziczy jeszcze nie w pełni oddają dramat podboju i okupacji globu przez Hazarską Dzicz, wschodnią i zachodnią. Do pełni obrazu potrzebne są okoliczności podboju Palestyny, a także terror tak zwanego Holokaustu, podniesionego do rangi nowej religii wojującego Hazarstwa. Chronologię i sprawców podboju Palestyny najpełniej przedstawił wybitny pisarz polityczny Douglas Reed w książce Controversy of Sion opublikowanej w 1978 roku w języku angielskim. Pisał ją około 1956 roku. Pomińmy okoliczności, które sprawiły, że książka kowała jako typowy pułkownik przez 20 lat. Ukazała się także w języku polskim. Najbardziej poruszającym stwierdzeniem Douglasa Rida było jego westchnienie. Cytat. Tylko Bóg może wyzwolić ludzkość ze zniewolenia syjonizmu. Upłynęło pół wieku. Tamta kapitulanska konkluzja Rida o konieczności Bożej interwencji wzmocniona została niezliczonymi dowodami tego zniewolenia, których on jeszcze nie mógł znać. Obecnie, dla współczesnego pisarza, dla historyków i politologów, ten właśnie dylemat ludzkości zniewolonej przez Hazarską hołotę jest dramatycznym wyzwaniem. Douglas Reed był pisarzem tej rangi i popularności, która otwierała przed nim drzwi do głównych satrapów XX wieku – Stalina, Hitlera, Roosevelta, Churchilla Mussolini'ego. Wszyscy z nich, poza Churchillem, byli wręcz na łonie Lucyfera, kiedy Ridowi wyrwało się tamto westchnienie do Boga. Biblijna Palestyna była już pod butem tatarsko-mongolskich najeźdźców. Prześledźmy wraz z nim okoliczności tego podboju, bezsilność społeczności międzynarodowej i jej rzekomych liderów wobec tego dyktatu. Będzie to zbiorczy dowód na okupację świata przez żydohazarstwo wschodnie wspierane przez zachodnie z domieszką wpływowego żydohazarstwa safaradyjskiego wędrówka po piekle pierwszej połowy XX wieku z zabójczymi skutkami w drugiej połowie i pierwszej dekadzie XXI wieku. Czytelnikowi, który nie zapoznał się z treścią trzech poprzednich tomów Hazarskiej Dziczy, należy przedtem odsłonić korzenie hazarstwa tatarsko-mongolskiego na tle korzeni żydostwa sefarydyjskiego. W tym celu zamieszczamy opracowanie internetowe Willi Martina w przekładzie Oli Gordon ze stycznia 2001 roku. Tytuł Sami Żydzi przyznają, że nie są potomkami starożytnych Izraelitów. W części zatytułowanej Krótka historia określenia Żyd jest następujący wpis. Cytat Ściślej mówiąc, niepoprawne jest nazywanie starożytnego Izraelity Żydem czy nazywanie współczesnego Żyda Izraelitą lub Hebrajczykiem. Encyklopedia Amerykana 1985 rok. Cytat. Hazarowie, starożytny, mówiący po turecku lud, mieli wielkie i silne państwo na stepach północnych gór Kaukazu od VII wieku do jego końca w połowie XI wieku. W VIII wieku jego przywódca polityczny i religijny, jak również większa część hazarskiej magnaterii, Zarzuciła pogaństwo i przeszła na judaizm. W nawiasie. O Hazarach mówi się jako o przodkach większości rosyjskich i wschodnioeuropejskich Żydów. Encyklopedia Britannica. 15. Wydanie. Hazarowie. Konfederacja plemion tureckich i irańskich, która utworzyła główne imperium handlowe w drugiej połowie VI wieku obejmujące południowo-wschodni region współczesnej europejskiej Rosji. W połowie VIII wieku klasy rządzące przyjęły judaizm jako swoją religię. Academic American Encyclopedia, 1985 rok. Aszkanazyjczycy obok sefaradyjczyków są jedną z dwóch głównych grup Żydów. Encyklopedia Amerykana. 1985 rok. Aszkanezyjczycy to Żydzi, których przodkowie żyli na ziemiach germańskich. To między Żydami aszkanezyjskimi powstała idea sionizmu politycznego, ostatecznie prowadzącego do ustanowienia państwa Izrael. W późnych latach 1960 liczba aszkanezyjskich Żydów wynosiła 11 milionów, około 84% światowej populacji Żydów. The encyklopedia. Hazarowie, niesemicki, azjatycki, mongolski lud plemienny, przybyły do Europy Wschodniej około I wieku jako naród, przeszli na judaizm w VII wieku, przez rozwijający się naród rosyjski, który wcielił całą populację hazarską i który wyjaśnia obecność we wschodniej Europie wielkiej liczby mówiących jidysz, Żydów w Rosji, Polsce, Litwie, Galicji, Besarabii i Rumunii. The Encyclopedia Judaica, 1972 rok. Hazarowie, grupa narodowa głównie typu tureckiego, niezależna i suwerenna w Europie Wschodniej pomiędzy VII i X wiekiem. W ciągu tego okresu przywódcy hazarscy wyznawali judaizm. Mimo znikomej informacji o charakterze archeologicznym, obecność grup żydowskich to wpływ myśli żydowskiej w średniowiecznej Europie Wschodniej jest znaczny. Grupy wymieniane jako migrujące do Europy Środkowej ze wschodu, często określane jako Hazarowie, dzięki czemu nie można było przeoczyć możliwości, że pochodziły z dawnego imperium hazarskiego. The Universal Jewish Encyclopedia Pierwotne znaczenie Ashkanaz i Ashkanazim w języku hebrajskim jest. Niemcy, w nawiasie państwo, i Niemcy naród. Może tak być, ponieważ ojczyzną starożytnych przodków Niemców jest media, biblijny Aszkanaz. Kraus uważa, że we wczesnym średniowieczu Hazarowie często nazywani byli Aszkanazim. Około 92% wszystkich Żydów lub około 14,5 miliona to Aszkanazim. New Grolier Encyklopedia Hazarowie, turecki lud, stworzył imperium handlowe i polityczne, które dominowało w znacznej części południowej Rosji przez większą część VIII-X wieku. W VIII wieku Kagan, czyli król, i hazarska arystokracja przeszli na judaizm. Hazarowie ustanowili swoją stolicę w Itil lub Atil, w Delcie Wołgi, przez następnych 400 lat to żydowskie cesarstwo utrzymywało równowagę sił między chrześcijańskim Imperium Bizantyjskim i muzułmańskim kalifatem. Warowne hazarskie miasto Sarkil w dolnej części rzeki Don zostało zbudowane z pomocą Bizancjum i służyło jako skrzyżowanie na szlaku wiodącym do Azji Środkowej. Hazarowie rządzili wieloma szlakami handlowymi na wschód. Niektórzy Radenites w nawiasie żydowscy kupcy z Gali, na przykład, byli przyzwyczajeni do przekraczania Imperium Hazarskiego w czasie podróży do i z Chin i Indii. Pod koniec X i na początku XI wieku sojusz Bizancjum i Rosjan złamał potęgę Hazarów na Krymie. W roku 965 Światosław I, książę kijowski, zdecydowanie pokonał armię Hazarów. Dalej na wschód, nowe fale tureckich najeźdźców zajęły pozostałości po państwie Hazarów. Biblia mówi, że Hazarscy, aszkanaz Żydzi byli, są synami Jafeta, a nie Szema. Są to pokolenia synów Noego, Szema, Hama i Jafeta, a z nich pochodzili synowie urodzeni po potopie, synowie Jafeta, synowie Gomera, aszkanaz Zatem Biblia udowadnia, że Żydzi Ashkanaz, Hazarowie w nawiasie, nie byli potomkami Szema i nie mogą być Semitami. Król Kimirajd przyjmuje judaizm i konwertuje swoją armię i lud. Kimarajt, w nawiasie Himarite, zobacz, Sabeans, Javish Encyklopedia, mieszkańcy starożytnego królestwa Siby w południowo-wschodniej Arabii. Znanej z Biblii, prac klasycznych pisarzy i tubylczych napisów. Genealogia, księga rodzaju, daje trzy rodowody Siby. Tytułowy przodek Sabeans, który jest również nazywany syn Ramy i wnuk Kusz, syn Joktana i praprawnuk Szema, syn Jokszana i wnuk Abrahama od Ketury. Wydaje się zatem, że były trzy grupy Sibins, jedna w Afryce, etiopskie miasto Saga, i pozostałe dwie w Arabii. The Outliner History, zarys historii, He G. Wells, cytat. Jest bardzo prawdopodobne, że większość przodków Żydów nie mieszkała w Palestynie w ogóle, o czym świadczy przewaga opinii historycznych nad faktami. Poniżej znajduje się historia nawrócenia plemienia ludzi w Rosji na judaizm i jest źródłem ponad 95% Żydów z Europy Wschodniej. Fakty są faktami. Benjamin Friedman Cytat: Bez pełnej i dokładnej wiedzy na temat pochodzenia i historii Żydów w Europie Wschodniej jest zupełnie niemożliwe, by w nawiasie chrześcijanie w inteligentny sposób zrozumieli szkodliwy wpływ Żydów wywierany przez dziesięć wieków. Prawdopodobnie będziecie zaskoczeni, jak było wielu chrześcijan dawno temu, kiedy zaszokowałem naród pierwszym opublikowaniem przeze mnie faktów ujawnionych na podstawie moich wieloletnich badań nad pochodzeniem i historią Żydów w Europie Wschodniej. Moje wieloletnie intensywne badania dowiodły, poza wszelką wątpliwość, w przeciwieństwie do powszechnego przekonania wyznawanego przez chrześcijan, że Żydzi w Europie Wschodniej w każdej chwili w historii Europy Wschodniej nigdy nie byli legendarnymi zagubionymi dziesięciu plemionami z Biblii. Ten fakt historyczny jest niepodważalny. Wnikliwe badania ustaliły jako prawdę, że właściwie Żydów z Europy Wschodniej w żadnym momencie ich historii nie można uznawać za bezpośrednich potomków legendarnych zagubionych dziesięciu plemion z Biblii. W historii współczesnej Żydzi w Europie Wschodniej nie mają prawa do wskazania nawet jednego starożytnego przodka, który kiedykolwiek postawił choćby stopę na palestyńskiej ziemi w erze historii biblijnej. Badania ujawniły również, że Żydzi w Europie Wschodniej nigdy nie byli semitami, nie są semitami teraz, ani nigdy nie będą uważani za semitów w przyszłości, bez względu na to, jak będą wysilać wyobraźnię. Wyczerpujące badania również nieodwołalnie odrzucają jako fantastyczną fabrykację ogólnie przyjętego przekonania chrześcijan, że Żydzi w Europie Wschodniej są legendarnym narodem wybranym, tak bardzo głośno reklamowanym przez chrześcijańskich duchownych z ambon. American People Encyclopedia 1954 rok, pod numerem 15292, zamieszcza następującą informację o Hazarach. Cytat: W 740 anno Domini, Hazarowie oficjalnie przyjęli judaizm. Sto lat później zostali pokonani przez przybywające ludy słowiańskie i rozproszeni na teren Europy Środkowej, gdzie byli znani jako Żydzi. Z powyższego jasno widzimy, że Żydzi w pełni rozumieją swoje hazarskie dziedzictwo, jak pisze trzecie wydanie Dziwisz Encyklopedia, 1925 rok. Cytat. Hazarowie, w nawiasie Kazarowie, lud pochodzenia tureckiego, którego życie i historia wplatają się w początki historii Żydów w Rosji. Królestwo Hazarów, ustanowione na większości południowych terenów Rosji, na długo przed założeniem rosyjskiej monarchii przez Wargenów w nawiasie rok 855. Żydzi mieszkali na wybrzeżach Mórz Czarnego i Kaspijskiego od pierwszych wieków, w nawiasie po śmierci Chrystusa. Dowody historyczne wykazują region Uralu jako ojczyznę Hazarów. Wśród klasycznych pisarzy średniowiecza byli znani jako Hazars, Kazirs, Aktzirs, Aktatirs oraz w kronikach rosyjskich jako Kwalises i Ugry Bielieje. Encyklopedia Judajka. 1971 rok. Tak pisze o Hazarach. Cytat. Kazarowie, grupa narodowa typu tureckiego, niezależna i suwerenna we wschodniej Europie między VII i X wiekiem. W tych czasach główni Kazarowie wyznawali judaizm. Universal Dziwisz Encyclopedia. Kazarowie, średniowieczny lud, prawdopodobnie spokrewniony z Bułgarami z nad którego klasa rządząca przyjęła judaizm w wieku VIII. Kazarowie wydają się przybywać w wieku VI z wielkiego koczowniczego Imperium Hunów, Turcy, które rozciągało się od stepów Europy Wschodniej i Basanowołgi do chińskiej granicy. Chociaż często się twierdzi, że zapisy o Kazarach występują już w 200 anno Dominii. Faktycznie wzmianki o nich nie ma do 627 Anno dominii. Większość żydowskich historyków konwersję króla Kazarów na judaizm datuje na pierwszą połowę tego stulecia. Academic American Encyclopedia Kazarowie, lud turecki, stworzył imperium handlowe i polityczne, które zdominowało znaczną część południowej Rosji. Arystokracja kazarska i kagan przyjęli judaizm. New Encyklopedia Britannica Kazar – członek konfederacji mówiący po turecku plemion, które pod koniec VI wieku ustanowiły główne imperium handlowe w południowo-wschodnim regionie współczesnej europejskiej Rosji. Ale najbardziej uderzającą cechą Kazarów było rzekome przyjęcie judaizmu przez Kagana i większą część klasy rządzącej około 740 anno domini. Sam ten fakt jest jednak bezsprzeczny i niespotykany w historii Euroazji Środkowej. Kilku uczonych twierdziło, że zjudaizowani Kazarowie byli dalekimi przodkami wielu Żydów z Europy Wschodniej i Rosji. Kolier Encyklopedia Kazarowie Półkoczownicze plemię tureckie pochodzenia tatarskiego. Pierwszy raz występujące na północ od Kaukazu na początku III wieku. W VIII wieku Kagan Bulan zdecydował na korzyść Żydów i przyjął judaizm dla siebie i swojego ludu. New Catholic Encyklopedia Kazarowie byli grupą etniczną z ludów tureckich, która pod koniec II wieku osiedliła się w regionie między Kaukazem, niższą Wołgą i Donem. Na początku VIII wieku związki dynastyczne bliżej powiązały Kazarów z Konstantynopolem, co doprowadziło do ograniczonego szerzenia się wśród nich chrześcijaństwa. Lepiej poznali judaizm od licznych Żydów mieszkających na Krymie i wzdłuż Bosforu kiedy cesarz Bizancjum, Leo i Saurian prześladował Żydów w 723 Anno Domini, wielu Żydów znalazło schronienie w królestwie Kazarów, a ich wpływ był tak duży, że w połowie VIII wieku król Kazarów i wielu kazarskich arystokratów przyjęli judaizm. Kadylak Modern Encyklopedia strona 822 Kazarowie Lud południowo-rosyjski pochodzenia tureckiego, którzy u szczytu swojej potęgi, VIII -X wiek, rządzili imperium, w skład którego wchodził Krym. Obejmował region niższej Wołgi, na wschód aż do Morza Kaspijskiego. Kazarska rodzina królewska i arystokracja przeszli na judaizm za czasów króla Bulana, który żył w 768-809 i judaizm stał się religią państwową. Trzynaste plemię. Artur Kostler. Strona 58 po 82. Żydowski autor Artur Kostler w kwestii historii żydowskich relacjonuje. W swoim bestsellerze z 1976 roku, Trzynaste plemię, autor Ciemności w południe, Obietnica i spełnienie, Korzenie koincydencji wywołał sensację gdyż udowodnił, że dzisiejszy Żydzi byli w większości potomkami Hazarów, którzy przeszli na judaizm siedem wieków po zburzeniu Jerozolimy w roku 70. Anno Domini. Cytat. To oczywiście jest inspirowane historią przymierza w Księdze Rodzaju i oznacza, że Hazarowie również rościli sobie status wybranej rasy, która zawarła własne przymierze z Panem, mimo że w nawiasie Hazarowie nie pochodzili z nasienia Abrahama. On nie może i nie rości dla nich hazarów samickiego pochodzenia. Prześledzą ich przodków nie od Szema, lecz trzeciego syna Noego, Jafeta, a dokładniej wnuka Jafeta, to Garma, przodka wszystkich plemion tureckich. W rejestrach rodzinnych naszych ojców znaleźliśmy Śmiało twierdzi Józef, że to Garma miał dziesięciu synów i imiona ich potomków są następujące. U Durus, Awersowie, Hunmyje, Wasili, Tarniaksz, Kazarowie, Zagora, Bułgarowie i Sabir. My, w nawiasie Hazarowie, Jesteśmy synami Hazara, siódmego. Dlatego zdecydowana większość Żydów z Europy Wschodniej nie jest w ogóle semickimi Żydami. I dlatego większość Żydów z państw Europy Zachodniej, którzy przybyli z Europy Wschodniej, również nie jest semickimi Żydami. Tak więc jak twierdzi Kostler, żyło 45% Izraelczyków, w nawiasie, tylko poza Arabami i Żydami sefaradyjskimi, plus duża większość Żydów na całym świecie zupełnie nie nieposiadającymi korpuskularnego związku z plemieniem Mojżesza i Salomona. za Kostlera, choć zaskakująca, nie jest w żaden sposób nową. Genetycznie, ze względu na hazarskie pochodzenie większości Żydów, tylko sefaradyjczycy mogą być uważani za hebrajczyków krwi. Jest to od dawna znane. Ojczyzna, do powrotu do której długo tęsknili Weizmann, Silver, Ben-Gurion i wielu innych aszkanazyjskich sionistów, najprawdopodobniej nigdy nie była ich. I to jest fakt antropologiczny. Wielu chrześcijan może w żyłach mieć o wiele więcej krwi hebrajsko-izraelickiej niż większość ich żydowskich sąsiadów. Żydowski autor Alfred Linenhal. Tak pisze o żydowskiej historii. Egzystencja Izrael nie opiera się na logice. Nie ma żadnej legalności. W jego ustanowieniu ani w obecnej kompetencji nie ma żadnej widocznej legalności, choć może to być absolutna potrzeba i cudowne spełnienie. Jak na ironię, również w tomie czwartym Encyklopedii Żydowskiej Wydanie 1952 roku napisano Hazarowie przez C zamiast Khazarowie przez K, i nosi tytuł Hazarowie do Dreyfusa. I to był słynny proces kapitana Alfreda Dreyfusa, zgodnie z wykładnią Teodora Hercla, który zmusił współczesnych żydowskich Hazarów Rosji zapomnij o ich przejściu na Judaizm do ustanowienia państwa Izrael. I bez krzyku antysemityzm, antysemityzm w cudzysłowie, co się stanie z ruchem sionistycznym? Hazarska konwersja nie była wyjątkowa. Kto może powiedzieć na pewno, że wielu chrześcijańskich czytelników tej książki w rzeczywistości może mieć pewniejsze roszczenia, z których nie zamierzają skorzystać, by powrócić do ojczyzny Palestyny niż Hana Semer, Menachem Begin. Czy Golda Meir. Sama królowa Wiktoria należała do izraelickiej społeczności, która prześledziła jej przodków do zagubionych plemion Izraela. Kiedy narodziło się słowo judaizm, nie było już hebrajsko-izraelickiego państwa. Ludzie, którzy przyjęli judaizm, byli już mieszanką wielu narodów, ras i szczepów i ta różnorodność gwałtownie rosła. Antysemityzm Termin antysemityzm był wymysłem H.H. H. Bemisza w nowojorskim przemówieniu w 1937 roku. Cytat. W 1948 roku wyraz antysemicki wymyślili Żydzi, by zapobiec używaniu wyrazu Żyd. Właściwym słowem dla nich jest Żyd. Na tym dzisiaj zakończymy, a następna część tego rozdziału zaczyna się a kapitem Paraliż Europy.